Los Angeles Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings. Serdecznie witamy podcast 52. I... Jesienny październikowy jeszcze wieczór, wtedy kiedy nagrywam, nie wiem kiedy Państwo tego wszystkiego słuchają. Mój zielony zeszyt z metodkami leży, jak już wspomniałem, każdy podcast powinien być taki zeszycik, aczkolwiek dzisiaj chyba nie będę z niego z sobie zrekorzystał. Dzisiaj jakiś mam taki nostalgiczny, lekko, ale nie depresyjny nastrój, Jest okej, okay, jest świetnie, naprawdę. Nie mam na co narzekać, aczkolwiek jestem może takim troszeczkę kubusiem fatalistą, sądzącym, że jeśli jest za dobrze, no to musi się to kiedyś zepsuć. Mam nadzieję, że to się zepsuje ale jak najpóźniej. Dzisiaj taki podcast troszeczkę zbiegł, bo podcasty zazwyczaj moje wrzucane są we wtorek, a dzisiaj jak Państwo słuchają na bieżąco, w piątek mam nadzieję, że w piątek się okaże, w każdym razie takie mam zamiary. Dzisiaj będzie troszeczkę o radiu, troszeczkę o kontakcie z klientami i będzie też o orkiestrze wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, czyli o tym, co robił Borys, czyli o świetnej robocie, czyli o jakby dźwiękowej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. bo każdy wie, jak wygląda orkiestra, jak wygląda logo, jak wygląda Jurek ale nie każdy zna te wszystkie meandry, które są gdzieś po środku. Zatem dzisiaj postaram się wszystko zmieścić, postaram się też wrzucić plik, który Jurek dzięki Borysowi specjalnie dla nas nagrał, a w zasadzie odwrotnie, Borys specjalnie z Jurkiem dla nas nagrał, dla mnie i, i Łukasza Witkowskiego. Łukasza, mieli Państwo słuchać yy, możność tego pliku w ostatnim jego podcaście, to był chyba 61. Albo gubię, się tego, gubię się w tych jego numerkach czasami. Tyle tych podcastów zrobi że kurczę. Tego słucham. Dobrze. Yy, dzisiaj będzie mało muzyki, dzisiaj będzie dużo słów, może nie do końca składnych, ale mam ochotę dzisiaj po prostu pogadać przy dobrej herbacie. Idę zrobić herbatę. Razem do chwileczkę. The mm -hmm. Flash, flashback back, 72 Another Summer Podcast Forma Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Pan Krzysztof Skowroński, bo zdołałem się dowiedzieć, jak nazywa się nasz gość. A przedtem zapraszał do przedostatniego walca, a jeszcze przedtem śpiewał po piosenkę. Kot... Witam państwa. Tomasz Nosferatu Beksiński. Dziś w chłodnym blasku księżyca. Trzy kwadransy, niemal do potęgi na blisk Nie tylko dla orów. jest powodem do świętowania ogólny charakter. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem Nie tylko dla orów. First. Best and always. Dzień dobry Państwu, nazywam się Hubert... ...płuc i przewodu pokarmowych. Trojka, Polskie Radio, program trzeci. To już nie jest to samo radio, co kiedyś. To nie są już ci sami prezenterzy, co kiedyś. Chociaż wiadomo, Stara Gwaria jeszcze wciąż się udziela. Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski i jeszcze, jeszcze paru by można wymienić. Tak się zastanawiam, czy ta trójka w tą stronę właśnie pójdzie, gdzie pamiętamy, kiedy Janusz Laskowski, kiedy został dyrektorem trójki, pozmieniał po prostu wszystko w tym radiu i to już nie było to samo radio. A pamiętamy, że trójka to przecież legenda polskiego radia. 62 rok. Programy typu Teatrzyk Zielone Oko, Mini Max, Piotra Kaczowskiego, potem lista przebojów, reportaże, które bardzo lubię. Teraz to zjazd chyba po równi pochyłej. Trójka zrobiła się jedną z wielu komercyjnych audycji typu ciśnij guzik, muzyka sama poleci, przyjdź, potem za jakiś czas wyłącz wiadomości. Takie już chyba życie nasze i taki świat. Kup więcej, sprzedaj więcej, zarył więcej. Niestety dawnej trójki już nie ma, ale na szczęście mamy podcasty, na szczęście mamy już archiwum w internecie, starych audycji. Wszystko gdzieś tam można znaleźć dla tych, co, co chcą słuchać. Um, podcasting mój, czyli już rok minął. W sumie nie chciałem robić takiej audycji typu ty dziękuję wszystkim i w ogóle było fajnie i, i świetnie i wszystkich, wam, i wszystkich was I love you, te sprawy. Nie, nie. Nic takiego nie będzie. Aczkolwiek chciałbym podziękować wszystkim za ten rok. Bez wymieniania. Mówiłem już w podcaście 49. Małe takie, dziękczynne słowa, ale teraz tak jeszcze bardziej ogólnie, że chciałem po prostu podziękować za ten rok i, i świetnie i czuję, że jest to coś, co lubię robić. Jest to coś co daje mi, może powiem inaczej, zabiera mi strasznie dużo czasu. I teraz jest chyba w pół do pierwszej w nocy. A jeszcze muszę to wszystko pomontować, jeszcze to wszystko przesłuchać. Oj, snu ostatnio w październiku miałem mało, bo po prostu podcastów dużo wyszło. I pracochłonne były troszeczkę, więc tak to bywa. Ale odczuwam dużą radość z tego, co, co, co robię, jak i co daje. Komentarze pros yy, od dźwięki słuchaczy. Tak to mniej więcej wygląda. Rok podcastu. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną współpracowali, dając głos. I dziękuję wszystkim, którzy mnie słuchali przez ten ponad już rok. Dzisiaj 52 odcinek, czyli można powiedzieć, że rok. Taki dokładnie kalendarzowy. I tak dzisiaj jakoś smutniasto gadam. Zamiast puszczać może jakieś muzykę albo coś. Ale czasem, tak mówię, tak mnie dzisiaj natknęło. Czasami się zastanawiam, czy to radio naprawdę dąży do jakiejś unifikacji, że to wszystko będzie puszczane przez komputer, puszczane przez maszyny, że coraz mniej będzie profesjonalnych, dobrych głosów, coraz mniej będzie profesjonalnych, dobrych redaktorów, którzy to wszystko prowadzą. Ja, mówiąc szczerze, lubiłem radio gadane. Może to się jakoś teraz wszystko odbija, że gadam do państwa i podcast i to wszystko. Pamiętam dawno, dawno temu w Polsce, może nie, dawno, dawno było takie radio w Poznaniu, tylko dla poznańskiej głośni. Jest taki pastor, który w Poznaniu, Robert Gamble. Było takie radio, nie pamiętam jak się nazywało. To było chyba jedno z pierwszych takich talk radio w Polsce. I pamiętam, że wtedy w tym radiu Hubert Urbański też się udzielał, jak i potem w Talk FM pamiętam. Najpierw na przykład Hubert Urbański właśnie w Talk FM się udzielał. Dopiero potem przyszedł do telewizji i został piękny i bogaty. To tak jak, tak jak ja w sumie. Czy bogaty nie jestem, a piękny. Ale to o tym, o tym, że jestem piękny, to zaraz będziemy też rozmawiać, proszę Państwa. Talk Radio, czyli bardzo, bardzo zawsze lubiłem takie, może nie minimum słów i maksimum muzyki. Raczej odwrotnie właśnie, żeby, żeby słowa były przeplatane przez muzykę, żeby treść była ważna, a nie, a nie muzyka. Ale cóż, nie wiem jak to teraz w Polsce wygląda. Tutaj w Irlandii, chciałem powiedzieć w Anglii, tutaj w Irlandii, w Dublinie mamy dwa, dwie takie rozgłośnie, gdzie większość, większość jest właśnie słowa mówionego nad muzyką. Tak to wygląda i, i tutaj przypomnijmy audycję Borysa Kozielskiego sprzed półrocza, kiedy zrobił świetny kawałek podcasterski radiowej roboty, kiedy wrócił właśnie do tego tematu, kiedy Zrobił audycję o starym, dobrym polskim radiu i przez ponad niestety tylko godzinę próbował gdzieś wskrzesić umarłego ducha polskiego radia. Posłuchajmy kawałeczek tej audycji. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona właśnie w części tej rewolucji. Rewolucja polega na tym, że radio w tej chwili staje się narzędziem nie tylko dla wyspecjalizowanych radiowców, staje się narzędziem komunikacji pomiędzy zwykłymi ludźmi, którzy mają po prostu dostęp do internetu. Te nowe możliwości to właśnie podcast, czyli audycja na przykład takiej jak słuchacie w Pozytywnym Zaciszu. Jest już kilkanaście czy kilkadziesiąt innych polskich audycji. Na świecie tych audycji jest kilkaset czy kilka tysięcy. Wszystkie one jednak posługują się tym samym językiem, językiem radia. I właśnie na tym czym jest radio, jakim posługuje się językiem, jak zrobić dobrą audycję, Skupimy się w dzisiejszej audycji. Posłuchamy wypowiedzi bardzo znanych polskich radiowców. Posłuchamy również wypowiedzi Adama Kerry, lidera ruchu, który nazywa się podcasting, na temat tego, co zabrakło w radio, czego radio już więcej nie ma. Właściwie każda osoba, z którą rozmawiałem na temat radia, przyznaje, że coś dzieje się nie tak w tym medium. Radio przestało być tak ważnym ośrodkiem przekazu informacji, tak ważnym ośrodkiem kultury, a staje się coraz częściej szafą grającą, która odtwarza po prostu muzykę i wciśnięte są pomiędzy tą muzykę reklamy. zatem tego nam brakuje w tym wszystkim to co Borys mówił i jego współrozmówcy rozmówcy w podcaście polecam pozytyw pozytywnezacisze.com albo.pl nie pamiętam jaka, jaki był adres ten Borysa rok podcastu czyli, czyli mnóstwo pracy ale i mnóstwo przyjemności i mnóstwo komentarzy od Państwa mam przed sobą ostatnie kartki, które znalazłem na platformie podcastowej Ład Mikrofon. Rzadko tam zaglądam, aczkolwiek od czasu do czasu patrzę, co się dzieje i są komentarze do mojego podcastu, które pozwolę sobie przytoczyć, jaki złe, jak i dobre. Pierwszy komentarz 3WK4. Taki jest nick. Super podcast. Jak dla mnie stanowi kwintesencję prawdziwego podcastu. Wiesz, przesympatyczna muzyka, fantastyczny prowadzący, treść i sens. Także. Jako wierna słuchaczka podcastu nie tylko dla orów, daję pięć. I Wam też radzę tak zrobić. Ja znaczy, że wydrukowałem to wcześniej, ale nie zauważyłem, że to jest taki dobry komentarz. Przepraszam za tą skromność. A może drugi będzie bardziej krytyczny. Człowiek o ksywce Bolks. Jak dla mnie jest trochę za dużo irlandzkich klimatów, ale to akurat rzecz gustu a podcast naprawdę profesjonalnie i rzetelnie przygotowany. Okej. Okay. Dziękuję za te dwa. Fila Brown, następny komentarz. Dno, straszne dno. Nuda i nic się nie dzieje. Boże, kto to słucha? Pewnie, kto to słucha? Właściwie, czy ktoś to w ogóle słucha? Dziękuję Państwu za wszystkie komentarze, których jest prawie przy każdym poście dużo. Na pewno nie wszyscy odważają się pisać Pozdrawiam Fidela, który dojeżdża pociągiem i w pociągu słucha. I to dla niego będę się starał podcasty ciąć po 45 minut, żeby zdążył żeby zdążył po prostu podczas podróży słuchać. Łukasza Witkowskiego pozdrawiam, bo on też mówił, że w drodze z domu do pracy słuchać, żeby podcasty Filip nie były dłuższe niż 45 minut, bo muszę wolniej jechać. Nie mogę speedować, tylko muszę jechać 40 minut na godzinę. Więc będę się starał, będę się starał. W ogóle prosiłbym o więcej takich rzeczy, Technicznych. Wiadomo, że czasem jak to się mówi, nawalam z dźwiękiem, czasami różne są rzeczy takie niewyregulowane. Nie zawsze po prostu mam czas to wszystko przesłuchać, bo, bo ja przesłuchuję raz drugi ten podcast, a nie, nie wrzucam tak powiem na żywca i dopiero potem się, się zdarza, że coś jest bardzo głośno, coś jest bardzo dziwo. Czasem po prostu nie mam czasu to tak wszystko docyzelować, ale ogólnie staram się, żeby to wszystko było porządnie zmontowane i. Ale wybaczcie Państwo. Czasem, czasem coś się dzieje, taki był podcast chyba 45 i 6, gdzie urywała uszy, ale teraz staram się mniej więcej, żeby to wszystko było dobrze. Mam jeszcze trzy komentarze. Pierwszy od Magnoli. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie i troszeczkę dużo będzie czytania, bo komentarz jest na pół strony. Proszę na chwileczkę uwagi. Witam serdecznie. Od razu zaznaczę, iż najbardziej lubię tyrać, a nie chwalić. Dlatego jak słyszę ciekawy podcast, prawie wcale... To nie recenzuję, natomiast hałę zjadam bankowo. Cool. Wkładatowych nawiasach. Dziś zrobię inaczej. Podcast raczkuje w Polsce i nie znalazłam jeszcze podcastów ostro zakręconych z dużą ilością abstrakcji. Podcast nie tylko dla orów, potraktujemy od strony warsztatowej. Generalnie idea podcastu podoba mi się. Jak człowiek ze zniszczonymi płucami po azbeście um um um umęczonymi rączynami po zmywaku lub w najlepszym przypadku po kilometrach pisania linijek, Irish Sea Codu, cokolwiek to znaczy, nie wiem, wraca do domu, to genialnie, to generalnie, nie chce mu się myśleć. Może sobie włączyć tę audycję. Jest to jakiś oddech od komercyjnego radia. Znamy głos muzyczny twórcy, więc przypuszczamy, jaki sort muzyki może nam dostarczyć. Nie musimy skakać po stacjach w poszukiwaniu lepszego brzmienia. Na marginesie to ciekawe, ile jeszcze będzie można gwizdać na pieruński zaiks w polskich podcastach. To to takie didaskady dla Borysa, jestem ciekaw ile czasu jeszcze będzie można wiznać. ale staram się zaraz wrócę do, do listu, do komentarza. staram się, żeby to wszystko było w miarę legalne jeśli przepuszczam to przez sitko podcastu przez sitko radio Radia Orła, bo jeśli oni puszczają mój podcast to automatycznie płacą za piosenki które w tym podcaście są są ee, publikowane więc George po prostu to jest jedyny powód dlatego, dlaczego puszczam, pozwoliłem puszczać pozwoliłem, wtedy z Argiem jeszcze nagrywaliśmy pozwoliliśmy puszczać nasz podcast w Twoim radiu. Oczywiście żartujemy i bardzo, bardzo appreciate, że, że, że nas znalazłeś, ale to już dziękowaliśmy już wcześniej, za dużo dziękowań nie może być. Wracam do komentarza pewnej miłej Magnolii. W audycji dobrym pomysłem wydaje mi się lokalna prasówka. Możecie na przykład znaleźć prasy dzięki czytanym i ciekawym ogłoszeniom. Od strony technicznej już nie wygląda tak rewelacyjnie. Głośność nie jest dobrze wyregulowana. Stąd dżingle są raz głośniejsze, a raz, raz cichsze. A, a komentarze trzeba czasem wysłuchiwać. Druga sprawa dżingli jest za dużo. Coś się dzisiaj nie mogę skupić na czytaniu. Jeszcze raz. Druga sprawa dżingli jest za dużo. Radia komercyjne jakie są, takie są, ale pod tym względem pozostają profesjonalne. Słyszeliście jeszcze kiedyś, kiedyś w ciągu godziny aż tyle bezsensownych na siłę zmontowanych dźwięków? W tym podcaście ich jest za dużo. Dla porównania proszę przesłać podcast Detroit. Podcast nudny jak film o facecie w łódzce, ale jakość dźwięku, sam pomysł na odprawę dżinglową jest, powiem szczerze, niezły. Ogólnie rzecz biorąc, to opowiada się ciekawy podcast. Mam nadzieję, że będzie dążył ku doskonałości. To tyle. Coś mi dzisiaj, widzą Państwo, za bardzo chyba chcę jakoś tak live wszystko na żywo mówić. Magnolia, dziękuję za ten fajny komentarz. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się odezwiesz może osobiście poprzez e-maila. Zapraszam. Redakcja ntdo at gmail.com czekamy, czekamy na komentarze. Może na zdjęcia, fotooferty. Czekamy jakichś sprawozdawców. A z tego co mi się wydaje, skoro pisała, że Irish Seacoat to pewnie mieszka gdzieś w Irlandii. Dlatego kolejna rzecz zaraz po komentarzach będzie o orkiestrze świątecznej pomocy. Pomocy, przepraszam, pomocy proszę. O świątecznej orkiestrze świątecznej pomocy, czyli jak założyć sztab i jak po prostu wspomóc tą świetną inicjatywę Jurka Wsiaka. Zaraz posłuchamy jak to, jak to zrobić. Kolejny komentarz Miśka. Ja nie lubię tego podcastu. Nie polecam nikomu, bo autor cały czas wywyższa się i nazywa się najlepszym polskim podcasterem. Dodatkowo dzieli ludzi na szmaciarzy, czyli pospólstwo tych, co używają PC i na klaszę wyższą, tych, co używają maków. Jest to takie prostackie zachowanie. Czas dorosnąć. Kicz, kicz, kicz. Ostatnio pisałem z Gosią. Samosią, dokładnie Państwo wiedzą, o kim mówię. Jedyna słuszna podcasterka. Również skromna, również... Kobiety jest, czy kobiety są przystojne? Kobiety są... Jakie są kobiety? Piękne są kobiety. Gosia jest piękna. Może inaczej? Nie, Gosia jest, Gosia jest fajna, Gosia jest miła, Gosia jest sympatyczna, Gosia jest chyba najlepsza z nas wszystkich. Bo miała odwagę, jako jedyna kobieta, zacząć robić podcast. Gosia jest najlepsza. Szmaciarz, wywyższam się i skromny. To prawda. To prawda. Nie... Nie mam żadnych problemów z tym, że jestem może za piękny, albo za brzydki, albo za skromny, albo nie za skromny. To jest taka gra może, to jest taki entourage, jak bym to powiedział mądrze. Troszeczkę by was, by nie być aż tak obojętnym, by, by słowo po prostu nie tylko przemawiało, ale i też docierało głębiej. Czyli właśnie czasem pobudzam troszeczkę różne uczucia i mówię, że jestem piękny, młody, piękny i, i tak niebywale skromny. Wiadomo, że to może już czasem nie jest śmieszne, ale, ale próbuję, postaram się zmienić coś w tym wszystkim, żeby może już nie być takim skromnym, ale coś wymyślę, jakieś spotkania marketingowe niedługo podcasterów mamy, pomyślimy od moim, o moim nowym wizerunku. Ostatni podcast, yy, mysza. Ostatni komentarz, przepraszam, mysza. Pozdrawiam myszę Ja bym, hmm, tak się zaczyna, hmm, trzy kropki. Ja bym chciała, posłuchać piosen... bym chciała posłuchać piosenki, to mi się opuściła z płyty. Kilka dźwięków byłoby fajnym muzycznym wstępem. Niestety autorzy przedobrzyli i po przesłuchaniu... po przesłuchaniu zwrotki i refrenu wyłączyłam podcasta, nie czekając, że pojawi się w nim treść. To była a propos podcastu: wyczesane śniadanie na trawie, sprzemionym z, z gością, z Hadrianem i ze mną. Takie są różne komentarze, ale dopóki wzbudzam komentarze pozytywne, dopóki wzbudzam komentarze negatywne, to jest sens robić to wszystko, bo. Jakby były tylko pozytywne komentarze, Filip, świetnie, super, fajnie, to jakoś może troszeczkę bym spoczął na laurach, ale nie, nie. Ciągle staram się robić coś innego, ciągle staram się coś, coś wymyślać. Naprawdę głowa mam pełną pomysłów i myślę, że w Polsce by to się nie udało. W Polsce by tak nie było, bo pamiętam, ilekroć już w tym roku jest... Yy... 10 lat, może 11, jak zajmuję się grafiką taką na skalę przemysłową, firmową, agencyjną nigdy nie było czasu na to zawsze były, zawsze były jakieś spotkania, zawsze były jakieś imprezy zawsze były jakieś kobiety, nigdy nie było czasu na hobby takie jak tutaj, a pomimo tego, że pracujemy ostatnio ciężko, sezon świąteczny już się zaczął i pomału kończymy w pracy jest strasznie, strasznie dużo pracy, dlatego ja się prawie Pół do drugiej, ja nagrywam dla Państwa żółta gąbka, mój mikrofon i zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie myślę, że w Polsce nie było na to czasu, a tutaj pomimo tego, że jest troszeczkę inaczej ten dzień zorganizowany to może nie ma aż tylu przyjaciół, może nie ma aż tylu rzeczy do robienia po pracy, aczkolwiek to nie znaczy, że się nudzę, że przychodzę do domu i oglądam telewizję. Nie, nie pamiętam, kiedy oglądałem telewizję. Zazwyczaj pędzę do komputera, coś mieszam, coś składam, coś słucham. Tu Borysa, Jacka, różnych innych z Gosią skypuję i, i z Łukaszem. Troszkę życie moje się obraca wokół podcastów, podcastingu, radia, tego wszystkiego, ale jest to miłe. Dla mnie w każdym razie. Nie wiem, jak Państwo to znajdują, jak Państwo znajdują moje podcasty, jak to wszystko wygląda. Myślę, że jest okej. Okay. Szkoda tylko, tak jak z Łukaszem ostatnio rozmawialiśmy w naszym obleśnym podcaście, że tak jest nas mało i to wszystko mało, malutko rośnie powolutku. Gubi, 25 jego podcast, Kangury urosły z Australii. Polecam nowy podcast Kangury. Polecam tych, co odłączyli ich Prąd, to są trzy takie, może nie nowe podcasty, ale ale nie, co ja gadam. Kangury i odłączyli, ci, którym odłączyli Prąd, to są nowe podcasty, a Gubi po prostu troszeczkę ostatnio nie jest bliższy, bo zacząłem go w końcu słuchać, 25. podcast to już nobilituje do, do grona The Best Of. I cóż, państwo to ja, jak ktoś kiedyś mówił, dobrze, trochę muzyki, czyli... Chciałbym Państwu puścić piosenkę taka niemiecka grupa jest Fury, Fury and the Slaughterhouse, Radio Orchid, przepiękna piosenka o istocie radio, proszę posłuchać. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Herbata, którą piję nazywa się Wielka Niespodzianka. To są tak zwane sypanki, które można w Poznaniu kupić w kilku sklepach. Wielka Niespodzianka to jest każdy dzień, który na Państwa czeka. Wielka Niespodzianka to jest kolejny każdy mój podcast. W Państwa odstwarzaczach, playerach i różnych innych takich źródłach wydawania dźwięku. Chciałem więcej dzisiaj powiedzieć o radiu, którego nie ma już o trójce, ale... Wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo jedyny nasz prawdziwy podcaster, którym jest Borys Kozielski, wyuczony dziennikarz, który zajmuje się profesjonalnie podcastingiem, bo reszta to zgraja takich nieudaczników, pasjonatów jak ja. Przepraszam za to sformułowanie. Ale ludzi, którzy mają jakąś pasję i chęć. Bo Borys, z tego co wiem, jest po studiach dziennikarskich i wydaje mi się jest najbardziej profesjonalnie ze względu, jakby to powiedzieć, na, na bazę do tego przygotowania. A my też jesteśmy dobrze, tylko może mniej wyuczeni teoretycznie. Zatem podcast nie tylko dla Orów dzisiaj z dużym takim pozdrowieniem dla Boryca, z którym ostatnio troszeczkę nasze stosunki się ociepliły. Znaczy nie, że nie to, że były zimne, ale pisujemy do siebie i wymieniamy e-maile dość często. Mógłbym powiedzieć, że Borys dopiero mnie zauważył po 50 odcinku. Długo, długo musiałem czekać, ale warto. warto. Żartuję oczywiście. Żartuję, ale, ale cieszę się, bo większość podcasterów, jak yy, i podcasterek Niestety mamy tylko jedną głosję. Mamy wszyscy dość dobry kontakt, i, i większość z tych chłopaków, dziewczyn, to są tacy ludzie, którzy bezinteresownie większość rzeczy zrobią. Tak jak na przykład, nie chcę się tutaj chwalić za dużo, ale program, który nagrali, nie pamiętam imienia, Jarek od Łukasza z Detroit, jesteśmy.pl, który puściłem na forum przemiona linki. Proszę bardzo, na drugi dzień link był, program ściągnięty można oglądnąć. Troszeczkę o podcastingu tam mówiłem. Troszeczkę było o Polakach w Irlandii. Taka rzecz, niby mała, że gdzieś jakiś e-mail, a potem na drugi dzień, proszę bardzo, ściągnij. Jest, dziękujemy. Fajnie było. Troszeczkę to wszystko było pocięte. Właśnie oglądałem przed chwilą. Troszeczkę... za krótko. Bo jak mówiłem, 40 minut nagrywaliśmy, a zrobiło się z tego 5-7 minut. Ale fajnie, bo słyszeliście Państwo w tym programie, który... który mieliście możliwość, mam nadzieję, oglądać. Jeśli nie, to wrzucę go jako wideokast, tylko muszę go troszeczkę obrobić, a brak czasu. Zbliża godzina, druga i, i no nie dam rady się. Ale na pewno będzie jako wideokast szósty, to już kolejny. Myślę, że całego programu nie wrzucę, bo tam jest parę ciekawych rzeczy, ale, ale myślę 15-20 minut z tego programu na pewno Państwu zaprezentuję. Oczywiście z momentem, gdzie ja mówię, może nawet go zapętlę parę razy, żebyście Państwo nie ominęli go i mogli na przykład oglądać dwa razy albo trzy. Fajny montaż. Podobał mi się montaż tego, tego programu jako początkujący wideocaster albo montażysta filmowy. Podobało mi się. Takie po prostu zwykłe, ale fajne, ale fajne. Dobrze, oddamy teraz głos Jurkowi Owsiakowi po raz pierwszy, czyli kawałek podcastu Borysa Kozielskiego o tym, jak założyć sztab Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy na Wygnaniu, czyli tutaj w Irlandii. Zapraszam dla wszystkich, którzy słuchają mnie w Irlandii, dla wszystkich, którzy słuchają mnie w Anglii, za Morzem Irlandzkim i dla wszystkich, którzy słuchają mnie gdziekolwiek, bo pewnie w Polsce już te wiadomości wszelkie są rozgłośnione, a tutaj pewnie nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Zatem zapraszamy to, co dla nas przygotował Borys. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. I Witam serdecznie, Jurek Osiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak założyć sztab? Jest to bardzo, bardzo proste. Najprościej wejść na nasze strony internetowe www.wosp.org.pl i tam od razu w okienku jest taki tytuł Jak założyć sztab? A więc u nas są już ankiety, które wypełnia się, odsyła się do nas i wtedy tak, jakbyście się zarejestrowali i od tej pory odpowiadacie za każdy ruch związany z działaniem na rzecz 15. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale już z wam mówię, musicie mieć 18 lat, musicie być pełnoletni, albo musicie być umocowani w takim miejscu, jak szkoła, jak jakaś instytucja. Sami też możecie być instytucją, a więc dokładnie wypełniacie ankietę, żebyśmy wiedzieli, kto odpowiada za każdy ruch. Odpowiedzialność jednoosobowa, ale także przedstawiacie osoby, które wraz z wami będą współpracowały. Sztab to jest minimum 20 osób. A więc jeżeli mieszkacie nawet na drugim końcu świata i macie swoich przyjaciół, swoich znajomych, to niech ktoś przez czyli przez kulki białe, czarne, jak to było w filmie Rejs, przez oklaski wybierze tego, kto będzie za wszystko odpowiedzialny. Następnie napiszcie, ile jest Was osób. My wszystkim wtedy wyślemy ankietę, tak żeby każda z osób, która będzie reprezentowała orkiestrę podczas finału, czy to będzie impreza zamknięta, czy będzie się na zewnątrz, miała naszą ankietę. Ankiet mamy tylko 100 tysięcy sztuk, a więc warto się podspieczyć, żeby starczyło dla wszystkich. Także pamiętajcie o takiej odpowiedzialności związanej ze wszystkimi przepisami, które są na terenie waszego kraju, a więc często ludzie zbierają pieniądze. U nas mamy zgodę Ministerstwa Spraw wewnętrznych, ale jeżeli chcecie zbierać za granicą, to aby się nie zrobili niczego, co by kolidowało z miejscowym prawem. Często ludzie w Stanach Zjednoczonych wystawiają puszki w swoich sklepach. Jeżeli robią to na zewnątrz, zawiadamiają odpowiednie organy, czy to jest policja miejscowa, czy to są inne organy urzędowe, władzy, administracyjne, żeby nie wejść w żaden konflikt, ponieważ często ludzie nie wiedzą, co za tym wszystkim stoi. Ale najlepiej później całą imprezę zorganizować w Polskim Klubie albo w miejscu, gdzie się wszyscy zbieracie, połączyć to z muzyką, połączyć to ze spotkaniem. Pamiętajcie, że my też często mówimy o tym, że pieniądze są ważne, a nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyście byli razem, żebyście tego dnia spróbowali się z nami połączyć, czy to przez internet, który teraz jest jakby łącznikiem wszystkich na całym świecie, czy może się nawet okazać, że jest e, sposób na telewizję, może jest tam nasz przedstawiciel e, naszych mediów, czy jest jakaś łączność, czy przez radio, czy na końcu chociażby przez telefon komórkowy. My bardzo chętnie nawet, biorąc pod uwagę różnicę czasową, bierzemy pod uwagę takie wszelkie okoliczności, e, żeby Was zauważyć. Pamiętajcie, że musicie się rozliczyć, a więc każdy zbierający, każdy, który ma ankietę, ma na tej ankiecie wyraźny termin do rozliczenia się u nas w kraju, to chyba będzie do, do końca stycznia. Czyli trzeba te pieniądze albo wpłacić na konto Wielkiej Orkiestry, albo przynieść je osobiście, albo w przypadku y, zagranicznych zbiórek przesłać to najlepiej za pomocą y, czeków, czy wpłacić na nasze konto. Ale ten termin jest ważny, bo potem my się rozliczamy przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zaznaczając każdą zbiórkę, każdy sztab tych sztabów jest około 1300, a więc każdy sztab, sztab musi się skrupulatnie rozliczyć. Brak takich rozliczeń daje nam później po pracy, bo musimy się z tego tłumaczyć. Często to potem spada na końcu, na osobę, która organizowała całe przedsięwzięcie. Pamiętajcie też o tym, aby dokładnie informować ludzi na czym polega ta zbiórka, na jakie rzeczy zbieramy pieniądze. Na każdej ankiecie jest takie nasze wstępne rozliczenie i za 15 lat teraz, ale także za to, co zrobiliśmy w ostatnim roku, w jaki sposób te pieniądze wydajemy i na co je będziemy przeznaczać. One są bardzo skrupulatnie jest to określone. Jaki sprzęt, czy jakie czynności będziemy prowadzili podczas finału. Tak więc czekamy na Was. Dawajcie sygnały. Bardzo się cieszymy, że... Gracie poza granicami kraju. To jest dla nas takie niezwykle ciepłe, miłe i gorące. Praktycznie gramy na całym świecie, nawet na najbardziej oddalonych krańcach. I nawet jeżeli będziecie na y, wyspach Bergamuta, nawet was będzie dwójka, to też uznamy to jako sztab, bo będziemy się cieszyć, że jesteście. Czekamy. A kto może zbierać pieniądze? Bo sztab to jest jedna rzecz, a y, ludzie, którzy chodzą z puszkami, zbierają pieniądze, to jest oddzielna chyba oddzielna tak, historia. Sztab zakłada osoba pełnoletnia, tak jak mówiłem, ale teraz kto będzie w sztabie, to przyjęło się, że to są od przedszkolaków osoby bardzo, bardzo, bardzo dorosłe, już nie mówimy o latach, ale generalnie zakładam, że ci, którzy nie mają 18 lat, zbierają pieniądze pod opieką osób dorosłych, a więc nie działamy w ten sposób, żeby... Dzieci, tak to nazwijmy, same te pieniądze zbierały, chociażby dla zasad bezpieczeństwa, dla zasad takiej solidności. Ta dorosła osoba zawsze jest wokół. Często to się organizuje tak, że to są rodzice albo jest ktoś, kto bierze pod swoje skrzydła kilkunastu zbierających i wtedy zaczyna działać. Pamiętajcie, że trzeba mieć identyfikator na sobie, bardzo widocznym miejscu. Ten identyfikator jest zafoliowany, ma naznaczek hologramowy, ma numer, a więc te wszystkie dane w razie jakiejś sytuacji konfliktowy czy sytuacji jakiejś niejasnej. W każdym chwili możemy u nas w komputerze odnaleźć w bazie. Zgodność musi być nazwiska, więc nie można tej ankiety nikomu odstępować, bo wtedy jakby właśnie łamiemy prawo, jeżeli komuś oddamy identyfikator. Zazwyczaj wszystkie identyfikatory już ze zdjęciem zafoliowane trafiają do ręki zbierającego. Otrzymuje od nas też puszkę. Puszka jest tekturowa, oklejona takimi naszymi banderolami, ale to nie jest żadna puszka metalowa. Nie jest to żaden safe, wychodzimy zawsze z założenia, przez się to sprawdza, że mamy pełne zaufanie do zbierających. Jeżeli tych pieniędzy jest coraz więcej jesteśmy nawet w stanie dostarczyć następną puszkę, ale ludzie z tym doskonale dają radę i jakby ta jawność zbierania i ta prostota zbierania jest taką naszą siłą. Ludzie wiedzą, że odbywa się to w sposób bardzo nieskomplikowany i najprostszy. Jeszcze raz podkreślam, każdy może zbierać. Czyli, żeby troszkę uporządkować, wysyłamy do Was zgłoszenie i otrzymujemy ankiety. Tak? A identyfikatory, co, co, co dalej? Wysłacie do nas zgłoszenie. My wam wysłamy naszą taki yy, formularz, gdzie musicie go wy i następnie, jeżeli jesteście poza granicami kraju, to yy, wysłamy Wam ankiety. Ale na przykład możemy też wcześniej do Was wysłać list, proszę przysłać wszystkie zdjęcia już tych zbierających i my Wam to wszystko wyślemy już zafoliowane. Jeżeli to jest w Polsce, to ludzie otrzymają, a otrzymują od nas ankiety, wypełniają, a później taki sztab, szef takiego sztabu, czy przedstawiciel sztabu, przyjeżdża z tym ankietami do nas, co jest bardzo wtedy, prosi, dla nas to daje dużo roboty, ale jakby to daje też klimat tutaj w firmie, czyli nagle musimy zapoliować 100 ankiet, 200 ankiet, 300 ankiet, 50 ankiet, ale robimy to na miejscu. W wypadku sztabów poza granicą kraju upraszczamy to, a więc nasz już kolejny list, który będzie szedł z prośbą o to, Yy, z prośbą o wszystkie dane, będzie już też prośba, żeby od, odesłać nam wszystkie zdjęcia, i my to już zafolujemy, wyślemy. Każdy już ma gotowe ankiety. Staramy się, na ile, na ile jest to możliwe, wysłać i serduszka, gadżety, nieco yy, związane z opłatami, chociażby, że jeżeli to na drugi koniec świata, żeby te paczki były jak najbardziej yy, takie możliwe do przesłania. Dlatego się zwracamy też do Was z prośbą, że wasi krewni są w tym momencie w Polsce, wasi znajomi to warto jest do nas wtedy wpaść, zadzwonić i tak to wszystko ustawić, że nawet w ostatniej chwili, ale przed finałem komuś dać paczkę do ręki, jest to o wiele wygodniejsze, żeby wziąć tam 500 serduszek, 1000 serduszek, żeby wziąć kilka plakatów, żeby je nie pognieść, żeby wziąć identyfikatory dla tych, którzy, którzy zbierają. Ale w ostateczności także wysłamy to. Numery kont do wpłat z zagranicy pewnie są na stronie, tak? Numery kont są tak ogromne, tak już teraz nie do zapamiętania, nie do powtórzenia, że na naszych stronach internetowych wszystkie, wszystkie numery są, ale ja myślę, że bardzo ważnym jest internet. Kontakt internetowy jest tak doskonały, jest tak doskonały, że to jest no niemalże dialog, także jesteśmy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej dociekliwe pytanie, indywidualne, to nas to jakby nie w niczym nam tutaj nie dezorganizuje pracy, to nie jest telefon, gdzie trzeba go trzymać przy ubiegłym. To jest internet, także jesteśmy w stanie, często tego rodzaju dialogi też prowadzimy ogólnie na naszych stronach, więc każdy może już znaleźć odpowiedź na swoje ewentualne pytanie, ale pytacie nas też o wszystko, bo pewna specyfika miejsc też powoduje, że te zbiórki mogą być troszkę inne, są często przeprowadzane dużo wcześniej, te parę, naszych godzin wcześniej czy później w zależności od regionu, w jakim jesteśmy. Pamiętacie też, że dbamy o to, żeby się licytowali różne rzeczy, także i sami je twórzcie, te gadżety, a na koniec też wszystkim mówię, że Allegro, czyli licytacja na naszych stronach internetowych Allegro to jest niezwykle ważna rzecz, to są potężne pieniądze i licytują gdzieś z całego świata, więc potrafią wylicytować bardzo piękne gadżety. Ludzie z, ze Stanów Zjednoczonych zaostrali, i czas pokazał, że y, jakby i pieniądze wpływają i gadżet sobie leci do y, osoby, która to wylicytowała. Czyli świat się już tak teraz skonstruował, że to nie jest, jest to żadna trudność. Pod jakim hasłem y, 15 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Powtarzamy hasło tegorocznego, z tegorocznego finału, a więc powtórnie będziemy zbierali dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, ponieważ jest to finał się to tak szeroki i tak dużo można dobrego zrobić, że dofinansowanie w postaci sprzętu wysokiej, najwyższej półki sprzętu dla oddziałów chirurgii urazowej jest bardzo dobre, to jest raz, a dwa podtrzymanie naszych czterech programów medycznych, jednego edukacyjnego, to już pochłania kilkanaście milionów złotych i to warto to robić, bo osiągamy w nich absolutnie światowe wyniki, czy badania przesiewowe słuchu, czy badanie pompami insulinowymi, czy badanie leczenie bezdechu u dziecka, to się... Jest, jesteśmy w ogóle w czołówce światowej. Zaczynaliśmy w tych sprawach od zupełnego zera. I przede wszystkim też program ratujący ratować, czyli szkolenie nauczycieli. Bez, precedens, bez precedensu sprawa u nas w Polsce. I okazuje się, że na świecie nie ma takiego programu ogólnokrajowego, jednego, który miałby na uwadze Dotarcie do wszystkich dzieci ze szkół podstawowych, do wszystkich, a tych dzieci jest milion siedemset, więc jeszcze raz wypadki, jakby to powiedzieć ogólnie, a to jest też finał, w którym mówimy, bądźcie ostrożni, dbajcie o siebie i uczcie się udzielania pierwszej pomocy, ponieważ badania światowe pokazały, że gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi umiał udzielać pierwszej pomocy, milion osób by rocznie yy, przeżyło katastrofy, wypadki, Wypadki drogowe, domowe itd. Tak tak Czyli jakby powtarzamy, ale generalnie będziemy krzyczeli, ale kosmos. To już 15 lat. Zobaczcie nasze banery, zobaczcie nasze ankiety i zrozumiecie dlaczego mówię, ale kosmos. Nie myślę, że dla nie ma. Podcast 52 dla Państwa wciąż przed chwilą słyszyliśmy Jurka Osiaka jak założyć sztab 15 finału już na początku stycznia. Będzie to wszystko się działo. Więc widzą Państwo, że... Przepraszam, nie, nie, nie, nie zaczyna się od więc. Widzą Państwo, że to nie jest takie trudne. Czasu mamy malutko, bo już termin pomalutku zbliża się ku końcowi rejestrowania, ale damy radę, damy radę. Jak ktoś bardzo chce, da się to wszystko załatwić. To już będzie malutku tyle w moim podcaście takim, można powiedzieć, na kolanie zrobionym. Mikrofon, gąbka i, i, i godzina czasu, żeby to wszystko nagrać. Tak mi jakoś natknęło to wszystko, że, że po prostu chciałem inaczej troszeczkę taki gadany podcast 52 po roku kalendarzowym, można by powiedzieć, od rozpoczęcia nagrywania. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Dziękuję za to, że gdzieś tam jesteście, chociaż nie do końca wiem gdzie. W tramwaju, w autobusie, w łóżku... Na balkonie, w samolocie, gdziekolwiek mnie słuchacie. Dziękuję. Za ten rok popijam herbatę. Lubię pić herbatę w dużej szklance. Szklanka musi być oczywiście przeźroczysta, duża. Ostatnio dziwili mi się w pracy mojej, dlaczego piję w szklankach, dlaczego piję takie sypanki, a nie normalne takie woreczka. Herbata wygląda może mniej atrakcyjnie, bo te fusy pływają, cytryna zazwyczaj bez skórki, wkrojona w plasterki. Ale wytłumaczyłbym to tak, że jestem wizualistą i lubię każdy zresztą facet, no to, tak, dla, dla dziewczyn, taka podpórka. Lubię po prostu patrzeć na tą herbatę, jak to wszystko tam pływa, jak się mieszają kolory, jak mocniejsza, naciągnięta herbata jest niżej, a cytrynowe warstwy parujące, że tak powiem, na górze. Zawsze szklanki, nigdy kubki. Jeśli ktoś by mi chciał zrobić prezent, nie kupujcie mi kubka. Dołączę do serii na półce innych kubków nieużywanych. Ale nie oddam ich. Leżą. Mam już parę kubków w kolekcji. Taki prosty prezent. Ale dziękuję. Jakby ktoś mnie chciałby kubkiem obdarować. Teraz będzie jeszcze raz, ostatni raz Jurek Owszak. Specjalnie dla mnie i dla Łukasza nagrany materiał wcześniej wspomniany. Borys przysłał w niedzielę i bardzo mnie tym rozczulił. I chyba to było powodem tego podcastu, który jest troszeczkę inny. Taki bardziej gadany, mało muzyki. Rozczuli mnie Borys tym, że, że Jurek Wspomniał o nas, o Łukaszu i, i, i o mnie. Mam nadzieję, że jeśli za rok będzie orkiestra, jeśli za rok będzie Jurek, za rok będzie Borys, za rok będzie podcasting i ja i wszyscy, mam nadzieję, że Jurek wymieni o wiele więcej osób, które przyczyniły się do rozwoju nie tylko podcastingu, ale świętej orkiestry wielkiej, świątecznej pomocy. Tak bym chciał, żeby nas było więcej. To tyle. Posłuchajmy Jurka, co u niego na maturze. Zapraszam. Dobranoc. Do widzenia, do następnego razu, mówił. Jedynie skromny i słuszny podcaster na razie w Irlandii, jedyny, czyli ja. Spójrz na lepszą stronę życia, o nie tylko na Pierwszy sztab za granicą powstał w Nowym Jorku. Założył go Bubel, to jest nasz przyjaciel, który prowadzi radio nowojorskie, polskie radio, czyli, który jest z nami od kilku lat, ale to także pokazuje, że gra z nami cały świat. I to są ludzie, którzy w sposób no, nieprawdopodobny nakręcają orkiestry, którzy czują, że to jest tak bardzo nasze, tak bardzo ciepłe i tak bardzo potrzebne wszystkim Polakom, którzy pracują, którzy uczą się, którzy robią karierę, ale bardzo chętnie też słuchają radia lokalnego, słuchają słów, które docierają do nich już nie tylko poprzez radio, ale także poprzez yy, telewizję satelitarną i ten dzień pokazuje, jak bardzo ludzie też i przez internet potrafią się łączyć. Ja pamiętam, jak 4 lata temu dostałem list z Kanady, list był taki trochę przypominający, czy pamiętasz swoją panią od matematyki popisową, która puściła cię na maturze z matematyki za obraz, który jej namalowałeś i wręczyłeś w szatni przed maturą. No jakbym nie pamiętał. I cały tu Fundacji opowiadałem historię, jak zdałem maturę, dlatego że namalowałem obraz, ale nikt mi w to nie wierzył. myślałem, że to jest taka opowieść Jurka Owsiaka, jak to miał ciężko z maturą. Ale kiedy przyjechało tutaj do Warszawy z Kanady, paczka, w niej była kopia tego obrazu, całym listem, to wtedy oni wszyscy uwierzyli, że tak było. Ponieważ ja z matematyki miałem kompletne dno, kompletne dno. W ogóle nie miałem nic, w ogóle nie umiałem, nie dlatego, że byłem durniem, tylko po prostu mi się nie chciało uczyć. W związku z tym pani... Popisowa, moja profesorka od matematyki, przemiła postać, która wiedziała, że nie ma co mnie tam gnębić. Ktoś się gdzie ja będę zdawał w ogóle po liceum ekonomicznym? Ja powiedziałem, no, na Akademię Sztuki Pięknej. Zresztą jakby od tego byłem znany w szkole, o takich właśnie sytuacji. To powiedziała, słuchaj, Jurku, słuchaj, Jurku, ty weź korepetycję u pana profesora Kmity, bo on będzie też w komisji egzaminacyjnej. Pan profesor Kmita był człowiekiem z jakiejś małej miejscowości, wynajmował mieszkania, Ja chodziłem do niego na korepetycję, jak skazaniec. U niego było jakoś tak smutno w tym domu. Jakieś nawet usnął. Pisałem, pisałem i usnąłem, mówi, chłopcze, chłopcze, chłopcze, głowa do góry, a jak nie tą głowę do góry, że z otuchą, on, po prostu, on mnie obudził i mojej mamie tłumaczył, ten pani syn kompletnie jakoś mu nie wchodzi ta matematyka, ale tak, płaciłem za te korepetycje, więc pan profesor mi to już jest jakby w kieszeni, pani popisowa, życzyliwa. No i będziesz jakaś jedna osoba egzaminacyjna, ale oprócz tego Pani Pałopisowa powiedziała, Jurku, Jurku, byś jakiś mnie namalował obraz, nie? No i ja namalowałem obraz Kazimierza Dolnego, jeździliśmy tam z chłopakami, piękny, olejny obraz, on był jeszcze świeżutki, jak na chłodną, żeśmy szli na maturę tam w poniedziałek, Tu byłem jedyny z wielką paczką, wszyscy tam niesie jakieś siatki, a ja wielką paczkę, na przykład, co tam masz, co tam masz, buja się, weź ryjazd, Buja się, nie dla ciebie to. No i jeszcze jeździliśmy do szatni, Pani Pałopisowa zeszła, obraz, o co nie wiem, olejna, olejne malarstwo. Cały papier w tłuszczu o, pani Popisowa ogląda i widzę już, że mina jest marsowa. Ona mówi, no wiesz, Jurku, to mnie się ten blisko tak sobie podoba. No ja znieruchomię, czyli wszystko się poszło, no wiecie, jak to mówią Polacy. Ja mówię, pani profesor, mogę przemalować. No chyba jednak by, by trzeba było trochę przemalować. Ja tak, taki impresjonistyczny zrobiłem. Mówię, wiesz, Jurku, jakoś tych dachów w ogóle nie widać, czy one są tam na tyle tego nieba. To ja je narysuję na nowo. No to by się przydało. Więc się koniec. Po mnie złożyłem to wszystko, w szatni zapakowałem, poszedłem najpierw na pisemne, no i później były ustne i wchodzę na te ustne, a w międzyczasie obraz przemalowałem i w, suru, w tramwaj na y, Żoliborz do mieszkania zapukałem, otworzyła mi jakaś taka dziewczyna, fajna blondyna, taka mówię, Ła, a to córka, córka, mamy nie ma, mamo, ktoś ten uczeń przyszedł i dobry panie profesor, przyniosłem obraz. Pokaż. No i tam jeszcze ktoś się wychylił. No i teraz jest ładny. Teraz widać, że są dachy. Bardzo ładny. Wieszaj. No i poleciałem i tam trzy dni później matematyka ustny. Wchodzę na ten ustny. Jest kmita, jest ona. dostaje trzy zadania kosmiczne. No kosmiczne. No po prostu ile czasu wiertło przewierci ziemię. No w ogóle takie, że czytałem. I ona ze mną tu czytała, mówi, czytaj. Ja czytam, że punktu A ostrosób na pi razy. I ona mówi, wiesz jak to zrobić. Ja mówię, no pewnie, że wiem. No to przejdźmy do drugiego zadania I na tę chwilę, o co w ogóle nikt nikogo nie prosi Wchodzi pan dyrektor naszej szkoły Uwaga, to jest prawda Nazywa się Alfons Właszkiewicz On ma, no ma takie imię Gruby, no nienawidzący, długich włosów wszystkiego Chwytający mnie za włos, Jak podczas rok, że mówi To jest medium, młodzieży zachodnie, ty kretynie Do domu, do fryzjera Myśmy nieźli do fryzjera, tylko szliśmy do kiewicza, Który u siebie w domu Te włosy jakoś nożyczkami podcinał No cuda robił, no, żeby tylko te włosy utrzymać I wchodzi na to Alfons Błaszkiewicz do klasy, oni baranieją, bo na ich oczach drugie zadanie czytam i ona mówi, no wiesz jak to rozwiązać, ja mówię, no wiem, no to przejdźmy do trzeciego zadania. Błaszkiewicz mówi, ale zaraz, Popisowa mówi, nie, on wie, on wie, on wie. przejdźmy do trzeciego zadania. No i to trzecie zadanie ja czytam, a pani Popisowa pisze na tablicy i za mnie rozwiązuje. Na jego oczach, ona mówi, wiesz, że tu byłoby 2x, ja mówię, Oczywiście, no pewnie, że tak. Na co Błaszkiewicz mówi, zaraz, to, co się tu dzieje? Przecież on w ogóle nic nie mówi. Ale ja go znam, on się jąka, bo wtedy byłem znany z tego, że się jąkałem. On ma wady wymowy, ale on wie o co chodzi. Wiesz, o co chodzi? Mówię, no pewnie, że wiem. I już całem wychodzi, mówię, boże, co za szopa, może A kmita w okno patrzy, w ogóle nie widzi niczego, tyłem odwrócony. Na no, co ten Błaszkiewicz, on miał tak gdzieś metr m, rękę wyciąga do szafy, mówi tak, a pokaż mi tę figurę. A tam są takie figury z, z tych z drutów porobione. No takie, co na gomety się uczysz, no różne. I daje mi taką figurę, która ma słupki pionowo i na górze, powiem wam krótko, kształt naszej puszki teraz. I daje mi to puste, mówi, co to jest? A ja mówię, figura. On mówi, nazwij to. A popisowa i kmita, kmita się od wasa od okna i mi tam ustami uruszają. A ja nie mogę odczytać, co to jest? Więc ja mówię, no to jest figura z drutu, nie? on mówi, durniu, ty kretynie. Jak się ta figura nazywa? Oni mi podpowiadają. Ja wam powiem, że ja po dzień dzisiejszym nie wiem, jak się ta figura nazywa. To chyba jest prostopadłościan, sześcian. Dzisiaj bym będzie puszka, nie? Ale mówię, no, figura geometryczna, przestrzenna. Ty durniu, no co za kretyn, co się tu dzieje? Pani popisowała szybko, powiedziała: Panie dyrektorze, dajmy odpocząć uczniowi. owsiak wyjdź. Mówię, ja szybko za tą. Chłopaki, pytałem, co tam było? Mówi, ja mówię: Ludzie z drutu, figura jak ona się nazywa? Ale co z drutu, figura? Jak matematyka, stali, żadna matematyka, on mi pokazał z drutu figurę, rozumiesz? No i okazało się, że zdałem tę maturę. No, zdałem tę maturę na trzy, mniej, ale matematyka została zaliczona. I w ogóle wszystko, cały epizod poleciał w, w nieby. Dopóki odezwali się, bo mu ja mówić, o sztabach z zagranicą, ja odezwał się mail, czy pamiętasz maturę, ale pisze Ania Bocheńska. Ja mówię, Ania Bocheńska, odpisuję do niej, Aniu, a skąd ty wiesz o tym obrazie? Bo jestem córką pani profesor Popis. A to ty mi otworzyłaś drzwi, no ja ci otworzyłam drzwi, a ty jestem ciekaw, jak teraz wyglądasz. Ania nie przyjechała do Polski, bardzo ponętna blondyna, taka już na kanadyjskim, na kanadyjskim żołdzie, więc siedzi tam sobie ileś lat, ale zrobiła taki finał w miejscowości Misagua, zrobiła taki finał, gdzie było ciasto, gdzie byli ludzie, gdzie ktoś chciał przeszkadzać, ale po prostu wciągnęli go nosem i ludzie zrobili tak serdeczną imprezę, bo na tym to polega, że gdzieś to potem się w kosmosie jakoś zakręca, że ta Ania Bocheńska musiała gdzieś usiąść i powiedzieć tak, matematyk z niego taki sobie, ale zobaczcie, liczy liczy te pieniądze, bo się wszystko zgadza. Znam go, bo moja mama go uczyła i na tym to polega, nic w przyrodzie nie ginie. Przepiękny sztab, przepiękny sztab zrobiła i teraz wiem, że dzisiaj, kiedy robimy piętnasty finał, kiedy no, obliczają jakieś nieprawdopodobne liczby. Ile milionów Polaków wyjechało? Mówią, że na dziesięciu Polaków dwóch ma stres, a ośmiu wyjechało za granicę. Za granicę, więc coś się tutaj dzieje dziwnego. Ale jeżeli teraz mogę uścisnąć, tych wszystkich, którzy być może słuchając tych ploteczek, są razem z nami. I wiem, że gdzieś tak od słowa do słowa, z języka na język sobie gdzieś podają te informacje. Chociażby uściskać Łukasza Witkowskiego z Detroit, czy Filipa Dawidzińskiego z Dublina. To moi drodzy, ściskam was bardzo mocno, bo zwłaszcza wiem, że w Irlandii jest tak dużo naszych i tak dużo ludzi, którzy być może nawet rok temu zbierali dla nas, bawili się, tańczyli. Wyjdźcie z sytuacji takiej. Póki co jesteście tam, póki co jesteście tam. Zbierajcie fajne przepisy kulinarne. Podglądajcie, co oni robią, że się drzwi tam u nich domykają dobrze i, i samochody jeżdżą w zimę. Podglądajcie, na czym polega to, że droga się nie kończy nagle, tylko prowadzi od miejscowości A do miejscowości B. I te zadania matematyczne w Irlandii i w Ameryce i w całej Europie można dzieciom kazać rozwiązywać. Po prostu podglądajcie, jak żyją, wracajcie do nas, a myślę, że za rok albo za dwa takie ognicho zrobimy z kiełbasą, że dwa miliony ludzi będzie się super bawiło, będziemy śpiewali, tańczyli, pozdrawiali siebie nawzajem, mało tego w obcych językach, co jest chyba najbardziej wartościowe w tym wszystkim. Trzymamy za Was kciuki, bądźcie razem z nami, to jest największa siła i wartość, że właśnie wyjechaliście z, tą, z tym poczuciem dumy, że Fundacja zrobiła tak dużo dobrych rzeczy. W żadnej Irlandii, w żadnej Ameryce takich rzeczy nie robią. W związku z tym chwalcie się przed nimi, życzę Wam miłego, bardzo miłego Pobytu, jak najmniej zmartwień, i wracacie do nas w sali zdrowi. Pora dobranoc, bo już księżyc świeci, dzieci lubią mi się się lubią dzieci. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.